Och, och, nareszcie jest fortepian. Maurycy, chodź, chodźmy szybko. Fryderyk się ucieszy. Fryderyku, Fryderyku, jest, jest fortepian. Nareszcie jest fortepian. Nie do wiary, przysiągłbym, że pływa jeszcze gdzieś w porcie zakotwiczony na całą zimę. Daj, daj mi to pismo. Czekaj, co, co oni tu piszą? 500, fr 500 franków. Ja... Przesyłka znajduje się w komorze celnej. Wydana zostanie adresatowi po uiszczeniu cła w wysokości 500 franków. Czy oni poszaleli? Pięćset franków to akurat cała moja zaliczka od plejela. Złodziej. Już nie wiedzą jak obedrzeć ze skóry obcokrajowca. I ty się dziwisz, że tutaj nie ma fortepianów. Sam bankier... Leo zawahałby się przed zapłaceniem takiego cła. No i co my zrobimy? Nie wiem. No, musisz mieć fortepian. No chyba zapłacimy? Mogę <słuch> najwyżej porozmawiać z konsulem. Nie przypuszczam jednak, żeby mógł nam coś w tej sprawie pomóc. Przyroda tu piękna, ale ludzie złodzieje. A ty? A to bezczelność. Bezczelność? Zezwierzęcenie? Co takiego? Co ty czytasz? Co to za list? Senior Gomez. Pismo od Senora Gomeza. Wręczył mi je przed domem. Żąda, żebyśmy się stąd natychmiast usunęli. Dlaczego? Przecież płacimy mu dość wygórowane komorne. Nie mu nie o to chodzi. A o co na Boga? O twoją chorobę. Okoliczna ludność boi się epidemii. Tu podobno wszelkie niedomagania płucne uważa się za równie niebezpieczne jak dżuma i trąd. Zupełne średniowiecze. Pisze ponadto, że meble i pościel muszą być spalone, mieszkanie zdezynfekowane, a kosztami tego autodefe obciążeni lokatorowie. No, czyli my, Fryderyku, żyjemy wśród dzikich ludzi. Pokaż mi ten list. Można z tego wnioskować, że nikt w Palmie nie odnajmie nam już żadnego mieszkania. Tak, chyba nikt. Czuję się jeszcze zbyt słaby, aby wracać do Paryża. No tak, jesteś zbyt słaby. Ale, ale jest jeszcze Waldemosa. Senior Gomez, to. lepiej nagarniać to kijem i nie dotykać rękami. A ci Francuzi dokąd pojechali? Do klasztoru? Tacy bezbożnicy? Wyrzuca się z klasztoru świętych ludzi, żeby mogli mieszkać tam bezbożnicy. Uczcie się pokory, nim dusza opuści ciało. Uczcie się pokory, zanim śmierć twarze wam pobledzi. Oh Seniora, radzę teraz na chwilę wysiąść. Droga rozmiękła po deszczu może się obsunąć. A więc to jest droga? Ja byłem pewny, żeśmy już zabłądzili. Cieszę się, Żorz, z tej przeprowadzki. Będę pisać w celi starego mnicha, co może miał w duszy więcej ognia jak ja. Skończę wreszcie preludia i ballady, a ty może swojego spirydiona. Może, ale najpierw postaram się, żebyś odzyskał Ach. siły w pochorobie. Dzieci! Ostrożnie! Trzymać się z daleka od krawędzi, do góry, tu nie ma żartów. Mario Antonio, Mario Antonio, przyjechali ci Francuzi. I imię Syna, Boże, odpuść, że moje ręce służyć będą tym bezbożnikom. Jest i nasz met do tel. Witam Państwa. Bracia Adalbert, proszę pomóc woźnicy zanieść bagaże do CEL. Tak, mediko. Pan jest lekarzem? Nie, farmaceutą. Wspomagałem w chorobie niejednego z braci Kartuzów. Teraz zajmuję się wyłącznie administrowaniem. Senior Chopin, tak. chciałbym Panu coś pokazać. Coś, co powinno pana zainteresować. A cóż to takiego? Pójdźcie, senior, za mną. Pokażę. Konsul pisał do mnie, że pan Chopin gra na fortepianie, ale nie przypuszczałem, że tak pięknie. Zupełnie jak nasz ojciec przeor. Tak? Zupełnie? On jest rozstrojony jak pęknięty garnek i brak mu strun. To prawda, brak mu strun, ale tylko kilku. Zastrojony był przed samym wyjazdem ojca przeora. Bóg bratu zapłaci. Wielka to dla mnie niespodzianka. Przyda mi się do pracy tych kilka klawiszów. I to spadnie z wozu, to obedlę was ze skóry. Tak, seniora, ale droga jest bardzo nierówna. I niech seniora uważa na siebie, tu bardzo łatwo się ześliznąć. Dobra. Dobrze. <śmiech> dalej, dalej. U uważajcie na kozę. Ja. Spokojnie, seniora, my spadniemy, a koza nie spadnie. Palce, palce, palce niech, niech seniora weźmie palce. Jeszcze y, przytnie wam je ta skrzynia. O, no dobrze, no dobrze, już teraz pójdzie. Mamusia, jest mamusia. Panie Fryderyku, panie Fryderyku, niech pan zobaczy, co mama przywiozła. Idę już, idę. Co? Trumna? To nie trumna. To fortepian pana Chopina. To pan Chopin potrzebuje aż dwóch fortepianów? Och, Fryderyku, ledwie żyje Ci celnicy to szwaby i zlodzieje. Nie udało mi się wytargować u nich ani centa. Ale za to kupiłam kozę. <grym> Będzie świeże mleko dla ciebie i dzieci. To nasza koza? No, mamuś nasza. Jaka piękna. Czy będziemy mogli się z nią bawić? Oczywiście, Solarz, oczywiście. A to był, to był cud, żeśmy tu przytaszczyli tę skrzynię. Mam nadzieję, że nie zaszkodził jej ani deszcz, ani morze, ani nawet urząd celny w palmie. Róż, kocham cię. Wreszcie będę mógł poddać preludia ostatniej próby. Czy jeszcze nie wróciła? Czy mamusia nie wróciła jeszcze? Jak przyjdzie to mnie obudzisz, dobrze? Jeśli nie zrobimy fiakra przed teatrem, będziemy szli do Waldemozy piechotą. O Boże! Ale śleje! Halo! Jakie? Do Waldemozy! Seniora, to trzy mile i jeszcze po nocy drogi nie widać. Placę potrójnie. I zaciągnij plandekę, bo Ech. zacina. E. Solange? Czy mama jeszcze nie wróciła? Solange! Pytam, czy mamusia nie wróciła? No? Dalej, seniora, nie jadę. Czyś ty oszalał? Co znaczy nie jadę? Deszcz rozmył drogę, seniora. Dalej może być bardzo niebezpiecznie. To są góry, seniora. Przecież nas tu nie wysadzisz. Nie, seniora. Wrócimy do Pani. Państwo przenocują w i a jutro rano powiozę. Wykluczone. Jedź dalej. No, nie, seniora, wracamy. Za placę pięciokrotnie. Nie, seniora. Nawet za góry złota nie pojadę. Zostawisz nas w połowie drogi? Pójdziemy piechotą, Jak seniora uważaj... Jak... A nie pojadę. Maurycy, wysiadamy. A, a może on mówi żeby wrócić do pani? Tak? Nie, Maurycy. Znam dobrze Chopina. Już w tej chwili umiera ze strachu o nas. O, masz tu pół twojej należności. Gracja, Chopina. I dobrej drogi. nie śpisz, Fryderyku? Dobrze wiedziałem, że już nie żyjecie. Aż, Fryderyku. O, o, żąż, przepraszam. Wszystko mi się zaciera. Wiem, że grałem, ale zdawało mi się, że nie żyję. Utopiłem się w jeziorze. Na piersi spadały mi lodowate krople wody. Miarowe, w bardzo równych odstępach. To deszcz tak bił po dachu. Deszcz? Nie wiem, nie słyszałem go. Amelio! Słucham, proszę pani. Powieś plaszcz Maurycego nad kominkiem i zrób gorący herbaty. Zobacz, czy nie ma jakich błędów. Drogi przyjacielu, przesyłam panu nareszcie moje preludia. Poleciłem fontanie, żeby wręczył panu mój rękopis. Chcę dostać za niego na Francji i Anglii 1500 franków. Propst, jak panu wiadomo, nabył za 1000 franków własność dla... Hetla w Niemczech. Nie mam żadnych zobowiązań wobec Wesla w Londynie. On może zapłacić drożej. Czyli, okay, daj mi ten list, bo piszę tylko o pieniądzach, a nie podziękowałem mu za fortepian. Stanowczo jestem człowiekiem interesu. Spostrzegłem, że nie podziękowałem panu jeszcze za pianino. Co to? Znowu śnieg? Śnieg. Mokry, obrzydliwy. Nie gniewasz się na mnie, mój mały? Ja? Za co? Nie gniewaj się. Byłam tak pewna, że na Majorce nie ma zimy. O żorż, chciałbym stąd wyjechać. Mam już dość tych wiecznych chmur, deszczu, śniegu, szumu wyzbranych potoków i wzburzonego morza. Myślałam o tym samym, Fryderyku. Pytałam nawet w palmie ostatek, ale teraz jest pora sztormów. Joel Majorkin nie kursuje. Dasz jutro rano ten list, Ameli? Niech ofrankuje i odda na pocztę. Dobrze, mój mały. Co to jest? Co to za wołanie? Ktoś wzywa mego ojca. Kto to woła? Żorz, nie otwieraj. Żorz, kto to? Brat Dalbert, ze świecą w jednej ręce z różańcem w drugiej wywołuje jakichś zmarłych mnichów. Hmm. Albo oszalał. Albo jest pijany. Boję się, Zors, że coś się tam stało. Gdzie, Fryderyku? Tam, w kraju. A cóż się mogło stać? Nie wiem, od dwóch miesięcy nie mam z domu żadnych wiadomości. Albo Fontana jest leni nie przysyła listów, albo wszyscy pomarli. Oj, za długo pracujesz po nosach, Fryderyku. Nie, żorsz. Ale ja chyba znów mam gorączkę. nie widać na krok. Tak, seniora. Czy nie poszedłby brat do palmy? Już mówiłem, jak przejdzie mgła. Zapłacę podwójnie? Nie, seniora. Potrójnie? Nie, seniora. Ptaki nie mogą trafić do gniazd, a ja grzeszny człowiek. Niech brat nie straszy nas po nocach. Postaw, familio. Gdzieś ten dzban. Czy ty dziś doiłaś kozę? Nie, proszę pani. No to dlaczego ona nie daje mleka? Pewnie znowu wydoiła ją Maria Antonie. Och, złapałam ją na tym już dwa razy. Wiedźma, czy ona nie boi się piekła? Nie, proszę pani. Jeszcze piekłem straszy tylko pana Fryderyka. Mówi, że nie będzie dla niego miejsca w poświęconej ziemi. Naprawdę, Fryderyku? Wolałbym nie widzieć jej już na oczy. Cóż to za podłość. No i, i co ja ci teraz dam, mój mały? Ani mięsa, ani świeżych warzyw. Chleb z od wilgoci. Mgła taka, że ptaki nie mogą trafić do gniazd. Wiem, wiem. Mgła. Czuję ją tu w piersi. Przeklęty klimat. Żorz, czy... El Majorkin. Już kursuje? Nie wiem, Fryderyku. Od pięciu dni nie mamy żadnego kontaktu z Palmą. O, tak chciałbym być już w Paryżu. Co ty robisz? Nie, nie powinieneś wstawać. Kaszlesz i masz temperaturę. Co to? Mazurek. Nigdy go nie słyszałam. To nie widma Fryderyku. To karnawalowi goście do Marii Antoni. Połóż się. Nie, nie. Masz okropnie rozpalone czoło. Oprzyj się tu. Oprzyj, będzie ci wygodniej. Jeszcze coś pod głowę. Będzie trzęsło. Mówiła pani, że będzie jakaś karoca. A to zwykły chłopski w je, je, je. Jak w tym wieść chorego? Nie będzie karocy. Starałam się, odmówiono mi. Nie utrzymywaliśmy tu żadnych kontaktów towarzyskich. Jest to coś w rodzaju zemsty. Amelio, idź sprawdź, czy wszystkie rzeczy już zabrano i zawolaj dzieci. Pojadę na tym drugim wozie. A fortepian? Sprzedalam go miejscowemu bankierowi. Ach, to dobrze, przynajmniej jeden fortepian będzie na tej wyspie. Przyjeżdżajcie jeszcze do naszego klasztoru. I niech wam Bóg da zdrowie. Co to Maria Antonia takim błogosławi? Poczciwi ludzie zostawili mi kozę. Dobrze, dobrze. Oj, dobrze. No już, już, ustalo, ustalo. O, tu masz kompres. Mówiłam, że nie powinieneś się decydować. Trzeba najpierw zatrzymać ten krwotok. Odczekać parę dni. Elmajorkin za tydzień znowu popłynie. Nie będę tu siedział tygodnia. Ani nawet dnia, jeśli tak bardzo chcesz. Możesz tu zostać, tak? Pogoda poprawiła się, a Maurycy w tym klimacie świetnie się czuje. I o niego ci tylko chodzi. Proszę bardzo, zostańcie wszyscy, tylko pomóżcie mi wyjść na pokład. Ale Fryderyku, zrozum. może jest niespokojnie, będzie kołysałem. Niech kołysze. Będę żygał krwią do morza, aby tylko prędzej być w Paryżu. Amelio! Każ załadować nastawie moje rzeczy. Odpływam sam wam życzę zdrowia i pięknej pogody. Spokój się. W ten sposób nigdy nie zatamujemy krwi. Jeśli chcesz płynąć, popłyniemy, ale uprzedzam cię, że tam nie będzie nawet najpodlejszego lekarza. Może weterynarz El Majorkin tym razem zabiera przede wszystkim świnie. Proszę mi pozwolić wynieść chorego na pokład. W kajucie jest duszno, nie do zniesienia. Ja już pani mówiłem, że pasażerom nie pozwala się przebywać na pokładzie. Jest sztorm. Nie ma żadnego sztormu. Panu chodzi tylko o to, żeby nikt nie widział, jak te bydlaki okładają kijami zwierzęta. Proszę pani, ja już powiedziałem pani, proszę natychmiast wracać do kajuty. Jest alarm sztormowy. Dla pana i dla świn. George? Co powiedział kapitan? Nie, nie pozwolił, musisz tu zostać. Uduszę się, to jest popiół, nie powietrze. Na pokładzie jeszcze gorzej cuchnie świński gnuli. Co się tam dzieje, dlaczego oni tak biją te świnie? Żeby się nie pokładły. Jak się pokładą, dostaną morskiej choroby, stracą na wadze. I to będzie tak trwało całą drogę? Całą drogę. Barbarzyństwo. Nie mogę tego wsłuchać. Nic na to nie poradzimy. Nie można nawet zamknąć drzwi. Będzie jeszcze duszniej. Proszę pani. Zapomniałam. Jeszcze na lądzie doręczono list z poczty w ostatniej chwili dla pana Fryderyka. Od kogo? O, od fontany. Przeczytaj. Jest to po polsku. Daj. No co on pisze? Nic. Pisze, że nie udało się zachować dyskrecji i mój romans z, z autorką Leli poruszył cały Paryż. Wzbudził niezwykłą sensację. Nawet najbliżsi nie szczędzą na ten temat komentarzy. Reszta dotyczy moich spraw finansowych. Pachciarze, szwaby i w dodatku... Lutuch. Ręcznik! <kluz> Amelio, ręcznik! O Boże, kiedy to ustali? <gluz> Chyba umrę wśród kwiku tych zwierząt przeznaczonych na ubój. Nie umrzesz, mój mały. Nie umrzesz. Pani miała rację. Pan Fredek nie powinien był decydować się na tę podróż. Nie wolno tak lekceważyć zdrowia, ryzykować niemal życie. Nie wydaje mi się, aby życie lub śmierć miało dla niego jakiekolwiek znaczenie. Boż, jak niewielu jest na świecie ludzi, którzy są w stanie to zrozumieć. W słuchowisku kochankowie z klasztoru Waldemoza Janusza Krasińskiego wystąpili Andrzej Sewern, Halina Mikołajska, Witold Dębicki, Halina Rowicka, Stanisława Stępniówna, Zdzisław Szymański, Seweryn Butrym, Kazimiera Utrata, Irena Chorecka, Czesław Mroczek, Jan Keher, Marian Friedman, Anna Jaraczówna, Wilhelm Wichurski, Eugeniusz Robaczewski, Alina Rostkowska, Marian Łącz, Edward Sosna,